W aktualności jedynki Igor Skrzypak, przedstawiciele polskiego i hiszpańskiego rządu spotkali się na konsultacjach. Obradą przewodniczyli premierzy Mateusz Morawiecki i Pedro Sanchez, szef hiszpańskiego rządu podkreślił, że należy zreformować europejski rynek energetyczny, dążyć do obniżenia cen prądu i uniezależnić Europy od rosyjskich surowców. Zadeklarował, że jego kraj może stać się dystrybutorem gazu dla państw wspólnoty oraz będzie działał na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wierzę, że z niepewnością możemy walczyć tylko zjednoczeni. W obliczu wojny, która dotknęła Europę, musimy stać się silniejsi. Nie możemy pozwolić na osłabienie Unii Europejskiej. Ten szczyt służy temu, aby Europa była bardziej zintegrowana i solidarna. Dziś jest ważniejsze niż kiedykolwiek, abyśmy byli zjednoczeni wokół wartości będących esencją Europy, a podważanych przez Putina. Premierzy Polski i Hiszpanii rozmawiali też o kryzysie żywnościowym. Mateusz Morawiecki ostrzegł, że Skutki wojny na Ukrainie mogą wkrótce dotyczyć krajów południowej Europy, w tym Hiszpanii. Brak eksportu z Ukrainy może doprowadzić do poważnych implikacji, nawet do głodu w północnej Afryce, a w ślad za tym do ogromnych presji migracyjnych. I wtedy tutaj my, Polska, doskonale rozumie te zależności, tę przyczynowo-skutkową zależność i stajemy ramię w ramię z Hiszpanią, aby zapobiegać wszystkim skutkom tego typu potencjalnych zdarzeń. Na zakończenie obrad premierzy przyjęli wspólną deklarację dotyczącą kierunków rozwoju współpracy polsko-hiszpańskiej. Rosyjskie wojsko zajęło Hirską elektrownię węglową, poinformował OECI Arestowicz, doradca prezydenta Ukrainy. To druga, co do wielkości elektrownia w Ukrainie. Jak stwierdził Arestowicz, Rosjanie zyskali niewielką taktyczną przewagę. Wuchłechirska elektrownia znajduje się w obwodzie donieckim, około 50 km od Doniecka. Doradca ukraińskiego prezydenta poinformował również, że Rosjanie przerzucają znaczną liczbę żołnierzy do trzech regionów na południu Ukrainy. Tym Czasem Ukraina przygotowuje się do rozpoczęcia eksportu zboża ze swoich portów. Turcja otworzyła w Stambule specjalne centrum koordynacyjne. Ma ono zapewnić bezpieczny transport z trzech portów na Ukrainie. Tureckie i ukraińskie władze twierdzą, że pierwsze okręty mogą wypłynąć w ciągu kilku dni. Centrum koordynacyjne w Stambule to efekt niedawnego porozumienia między Ukrainą a Rosją podpisanego w obecności Turcji i ONZ. Tureccy pracownicy mają monitorować bezpieczeństwo trasek z portu na Morzu Czarnym oraz sprawdzać, czy na statkach nie jest przemycana broń, jak twierdzi Rosja. Otwarcie centrum oznacza, że pierwsze okręty będą mogły wypłynąć z trzech ukraińskich portów w ciągu kilku dni. Przygotowania i planowanie są teraz kontynuowane, by wkrótce pierwszy statek mógł opuścić port. Mówił w Stambule turecki minister obrony Hulusz Jakar. Wznowienie eksportu zboża jest kluczowe dla wielu regionów świata. Ukraina była dotąd jednym z największych producentów zboża na świecie, a blokada spowodowana przez Rosjan doprowadziła do kryzysu żywnościowego w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polska Armia otrzyma kolejne czołgi, armatochaubicy i samoloty z Korei Południowej. Umowy ramowe w tej sprawie podpisał wicepremier minister obrony Mariusz Płaszczak. Pierwsze dostawy zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. To zarówno bezpieczeństwo dla Polski, jak i szansa dla polskich firm, podkreśla prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Polska będzie bezpieczniejsza. Nasz przemysł uzyska zdolności nie tylko w zakresie produkcji rodzimych rozwiązań, ale również zdolności w zakresie produkcji i serwisowania sprzętu produkowanego przez naszych kolegów z Korei. Do, dostawy obejmą 1000 czołgów, ponad 600 armatochałbic oraz kilkadziesiąt samolotów. To są aktualności jedynki. Policja apeluje o ostrożność podczas wypoczynku na rowerach. Liczba wypadków na jednośladach ciągle rośnie. W województwie lubelskim w tym sezonie rannych zostało już 27 osób, a jedna osoba zginęła, mówi nadkomisarz Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Jesteśmy dopiero w połowie sezonu, a więc widać, że tych zdarzeń jest niemało i zdarzają się one nawet na ścieżkach rowerowych, czego dowodzi wdarzenie drogowe z Białej Podlaskiej, kiedy to 36-latek skręcając na ścieżce rowerowej doprowadził do zderzenia drogowego, do zderzenia z rowerzystką, 70-latką. Wakacje oznaczają wzmożony ruch na drogach, co przekłada się także na liczbę wypadków z udziałem samochodów według policyjnych statystyk. Od początku wakacji na drogach zginęło już ponad 170 osób. Były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogodna noc w większości kraju, ale na krańcach północnych i wschodnich, a także w górach przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 8 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr przeważnie słaby. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka.